Prognoza pogody Radia Wawa. Niedziela według synaptyków w całym kraju sprzyjać będzie piknikom, przesiadywaniu na trawie, na ławce czy wyprawom pierwszym bądź rowerowym. Krótko mówiąc słońce i wysokie temperatury. W Lublinie 23 stopnie, w Szczecinie, Białymstoku i Olsztynie 24, w Katowicach i Wrocławiu aż 27 kresek, ale to wcale nie najwyższa jutro temperatura, bo 28 stopnie zobaczymy w Zielonej Górze. W Warszawie też prawie upały 25 stopni i dużo, dużo słońca. Najlepsza muzyka na weekend. Zaprasza Patrycja Długoń. Witam bardzo serdecznie. Niedziela rozkręca się dopiero. Pewnie nie jedna para oczu dopiero się otworzyła. Dzień dobry. Ale dla wszystkich, i tych, którzy od samego rana już na nogach, i dla tych, którzy właśnie na drugi boksie w łóżku przekręcają, zagrają Manam, szwagier Kolaska, a na pierwszy ogień duet Kaja i Krzysztof Kiliański. proszę Ciebie, nic. Świat.